Ale <głos> już aż tyle. Nie gnawisty. A Ale on cię prowokuje, nie ci mówię. Normalnie. A to riprovokuje. A... You were kicked from the channel. Channel switched. <śmiennaby> <śmiennaby> <śmiennaby> Dobra, Pixinio, jak cię biberze. Lecisz z całym repertuarem. Już buta ważnie rekid. Ile ich jest? aż trudno to znieść. dookoła smród, szerzy się dzień po dniu. Po co tu są? Czego chcą od tych miejsc Wypećmy ich, którzy robią nasz ty. Von, von, Von, normale